I dostawca internetu mógłby na przykład informować policję o użytkownikach, którzy wysyłają i pobierają duże ilości danych, a nie działać na własną rękę, dodaje Adamczyk. Tak naprawdę jest to chyba ślepa uliczka. Bardzo trudno operatorowi stwierdzić, czy pobieramy legalne, czy nielegalne treści. Wiązałoby się to z koniecznością no, monitorowania tego, co robimy w internecie, czyli tak naprawdę szpiegowania nas, a to z kolei no, może zostać zaskarżone. Dlaczego więc dostawca sam chce odcinać dostęp do sieci? Internauci mają już swoją teorię. Prawdopodobnie mają problem z przepustowością łączy i pewnie chcą odcinać ludzi, którzy dużo korzystają z ich łączy i wtedy będą mogli oferować na tych samych łączach dużo większe prędkości dla innych użytkowników. Polska zajmuje niechlubne szóste miejsce w światowym rankingu nielegalnie udostępnianych plików. Jeśli chodzi o liczbę bezprawnie ściąganych gier komputerowych, jesteśmy już drudzy na świecie. I takie działania operatorów mogą być częściowym rozwiązaniem problemu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że milowym krokiem byłoby dopiero drastyczne obniżenie cen utworów i sprzedaż ich przez internet. Sprawą zajął się Łukasz Karusta. To tyle tytułem wstępu, bo na ten temat porozmawiamy także w Pulsie Trójki przed 18. Dokładnie o 17.45 Puls Trójki rozpocznie dziś Damian i tam powrócimy do tematu nielegalnych plików.